to Flora z Chaty Pustelnicy i w dzisiejszym odcinku to będę sobie gadała tak właściwie bez sensu sobie będę gadała bo bardzo długo nie nagrywałam i wydaje mi się, że jakoś tam mi tego nagrywania brakuje poniekąd i pomyślałam sobie, że mogę sobie dzisiaj tak po prostu sobie siąść, nie będę ustawiała Oda City w żaden sposób, nie będę robiła żadnych filtrów, żadnych Żadnych takich większych cięć, bo, bo jakoś mi się nie chce. To jest jedna rzecz. A dwa, to ma być bardzo szybki. taki Taka znak, oznaka tego, że jeszcze myślę o nagrywaniu i że żyję. I że będę chciała nadal nagrywać. Wiecie, bo to jest, to, jest do, to jest dosyć ciekawa sprawa. To nie jest może coś, co jest takie, że to jest takie wow, że hej, nagrywasz. Tylko to jest po prostu takie relaksujące, że zaczęłam coś robić i, i widzę, że jakby... No nadal mi się chce. To nie jest tak, że mi się nie chce. Tylko po prostu, słuchajcie, mam taki natłok różnych spraw, które mi się dzieją i wydarzają po drodze, że jakoś tak mi się mniej nagrywa albo, no nie wiem, mniej mam pary do nagrywania, bo, bo zbyt wiele... Mam rzeczy w głowie i jakby ten cały burdel, który się tam dzieje dookoła mnie i przez to, to, że mam taki syf w głowie poniekąd, to to wpływa na to, że ja jest mi się trudno skoncentrować na, na dodatkowych rzeczach innych niż na przykład problemy związane yy, z pracą albo z tym jak ja widzę moją przyszłość w jakikolwiek sposób, to to mi zaburza to, co ja chcę tak naprawdę robić. Bo wiecie, ja sobie mówiłam, że hej, będę więcej czytać, no będę robiła to, to i tamto. Że ja mam mega dużo pomysłów, a tak naprawdę z realizacją tych pomysłów mam problem. No bo jak gdyby ten czas, który mam, no to... Spędza mi sen z powiek, tak naprawdę dużo dodatkowych mam w głowie myśli i trudno jest mi się po prostu skoncentrować i na spokojnie się do czegoś zabrać i na spokojnie coś zrobić. Ale tak sobie ostatnio myślałam, że jak gdyby to wszystko, co się dzieje dookoła i ten cały burdel, który jest, to to tak naprawdę sprzyja temu, że dzięki temu burdelowi ja się czuję tylko coraz bardziej mocna i silna, i mam takie wrażenie, że no kurde, no... no muszę sobie poradzić i ja przez to przejdę i ja dam radę i... Hmm. No i przez to jak gdyby umiem siebie sama lepiej określać. Bo wiem, kim jestem, wiem, co chcę robić, co muszę robić, żeby żyć. No i jakby ja jestem z tym już pogodzona i tak naprawdę klucz tego, co dzisiaj chcę powiedzieć, to jest właśnie to, że żeby nie wiem, co się kurczę działo, to można to naprawdę obrócić tak jak gdyby no, na drugą stronę i zobaczyć, że to Tobie pomaga w stawaniu się mocniejszym. Bo to jest tak jak wiecie, macie boksera i on tam walczy na ringu, no i wiecie, dostaniecie je pierwszy raz w twarz, no to ojejku, no to tam boli Was i no i tam jakaś, jakaś tam Wam się łezka uroni. A tak naprawdę oberwiecie jeszcze parę innych razy i, i przejdziecie przez więcej ciosów i jakby wtedy od razu z mety stajecie się twardsi, silniejsi i no i bardziej nieczuli, no. Na różnego rodzaju tam wypadki. I to, co chciałam powiedzieć dzisiaj, to jest właśnie to, że kryzys to sprzyja właśnie temu, że no, że człowiek lepiej siebie sam odnajduje się w nim, i lepiej siebie poznaje przez różne takie sytuacje trudne właśnie. Nie Niekiedy jest ci dobrze. Niekiedy będziesz sobie siedzieć i, i kisić się w tej swojej, w tym swoim komforcie, tylko właśnie wtedy, kiedy musisz zrobić coś trudnego i jak typy zrobić coś, czego nie lubisz tak naprawdę. To jest tak, jak wiecie, no... no nie wiem, nie wiem. Takie najprostsze przyjemności, kiedy wy sobie niczego nie odmawiacie, tylko no, yy, tylko tak siedzicie i się kisicie w tym, co lubicie robić, albo co lubicie jeść, no i jecie tylko to, no bo innego niczego nie zjecie, no bo wam musi być dobrze, wam musi smakować. No i tak się w tym kisicie, jak takie rozkapryszone dzieci, no i jak gdyby w ogóle się nie rozwijacie, więc to jest ta kwestia. Że, yy, że właśnie, żeby się rozwinąć, no to kurde, no to fajnie by było wyjść z takiej strefy takiego superkomfortu i zaczyna słuchajcie, do mnie przemawiać życie takie coraz bardziej estetyczne. To znaczy jak najmniej tego, że tego zepsucia i rozkapryszania siebie samego, mniej psucia siebie samego i, i kurczę, i myślę sobie, że że takie życie, kurczę, to w sumie ma sens. Ja wiem, że może to dziwnie brzmi, ale te wszystkie kryzysy, te wszystkie zawieruchy, ten cały burdel i w tym wszystkim gdzieś tam ja po drodze, no to to jest piękne, jak sobie tak teraz pomyślę. To jest cudne, bo nie nagrywałam już Chryste Pani. O za długo bardzo nie nagrywałam. I teraz jak sobie pomyślę te moje, te wszystkie rozkminy, te moje tematy, o mój Boże, ja się zastanawiam. Ja mówię, że jeszcze jakieś subskrypcje mam. To jest w ogóle dla mnie. Yy, wiecie, szokoloko koko, w ogóle jedno wielkie, jeden wielki szał. Bo nie wiem w sumie dlaczego. No ale nie, no ale myślę sobie spoko. Bo to jest takie zawsze, że wiecie, ktoś coś tam napisze, może to przeczytam. Albo jak będzie komentarz bardzo debilny, no to nie chce mi się z reguły odpowiadać na niego. Ale no generalnie tak sobie myślę, że fajnie by było wrócić do robienia rzeczy, które wcześniej robiłam i jakby no dawały mi takie wygadanie to, że sobie coś zrobiłam, że zrobiłam czasami fajne odcinki czasami mniej fajne czasami byłam bardziej z nich zado zadowolona czasami byłam mniej zadowolona ale zawsze coś tam sobie wrzucałam tak why? tak naprawdę nie wiem ale ale znowu jest taka wielka jedna zawierucha u mnie i to cały czas jest taka... Hmm. To tak jak widzielibyście, znacie tam w, z Disneya, to jest taka sytuacja, kiedy idą sobie dalmatyńczyki, to takie biedne yy, biedne dalmatyńczyki z tego filmu animowanego, jeden dalmatyńczyków i one sobie idą przez te takie zaśnieżone tam tereny, idą tam, jest jakiś, jakiś tam pies Lessie, w znaczeniu Koli. No i tam one sobie idą, jest im tam bardzo zimno i one idą i mają, i ma, idą i mają biedne podwiatr. Pod I to jest taka aktualnie taka u mnie sytuacja, że no, że kurczę, jest podwiatr. Ja tylko czekam, kiedy to wszystko się uspokoi, kiedy będzie normalnie, kiedy będę mogła sobie tak normalnie, normalnie, co rozumiem przez pojęcie normalnie, no, rozumiem, no, rozumiem normalnie, usiąść i tak sobie po prostu posiedzieć, pomyśleć, nie chcę mieć takich, no nie, nie lubię mieć takiego burdelu, no po prostu. Burdel czasami jest dla mnie fajny, bo wtedy sobie potem muszę wszystko poukładać, a czasami, no jest to dosyć trudne, bo mam dużo pomysłów, dużo rzeczy bym chciała, chciała bardzo robić, a jednak te takie przyziemne sprawy y, mi to bardzo zaburzają, jak gdyby mi to uniemożliwiają. Ale, wiecie co, ja sobie myślę, że ja tak powolutku, powolutku, to ja wrócę do formy i jakby będzie lepiej. Że, no tak, no musi być lepiej, tak? No bo, no bo hej, nie może być mniej fajnie. Zresztą podobno nigdy nie mów nigdy, no bo może być zawsze mniej fajnie, ale jeżeli będzie mniej fajnie, to wtedy, to wtedy ja będę, zrobił się jak taki czołg. I wtedy będę szła do przodu i będę niszczyć wszystko dookoła, więc ja sobie poradzę. Także słuchajcie, no w ogóle to sobie myślę, że dobrobyt, jakikolwiek dobrobyt, to on nas bardzo psuje, tak sobie myślę. Że y, za dużo cukru i słodyczy w życiu to, to źle. To nie może tak być, bo no człowiek się do tego przyzwyczaja i jemu się zbyt dobrze żyje. Że czasami warto zrezygnować nawet z czegoś, co bardzo lubisz, żeby ćwiczyć po prostu taką, wiecie, silną wolę. No, to tak jak, tak jak w jednym z tych seriali, który ostatnio widziałam, Gomora, gdzie była taka postać gangstera, który przestał palić, i ktoś zadał mu pytanie, a dlaczego nie palisz? No, że czy, czy, czy to dla zdrowia? No, ten gangster odpowiada, że, że dla jakiego zdrowia? W dupie mam zdrowie. No, no to dlaczego nie palisz? No, a ten gang. A, wiecie, a ten gangus mówi: No, bo no bo zawsze raz w roku rezygnuję z rzeczy, którą naprawdę lubię, bo ćwiczę, bo ćwiczę taką, wiecie, taką... bo ćwiczę taką e, strong will. Ćwiczę taką swoją wolną wolę, własną wolę i dyscyplinę. I to jest coś, co jest fajne, że ludzie silni, oni potrafią się wyrzekać pewnych rzeczy. I ja bardzo chciałabym aspirować do, do, do, właśnie do tego typu ludzi, nie do takich ludzi, którzy są tacy, wiecie na zasadzie, że coś chcę, no to to zrobię i to jest oczywiście złe bo to jest jakiś tam, powiedzmy, że zły nawyk ktoś ma zły nawyk no i on go nie umie, jak gdyby, przełamać no bo to jest tak jakby no nie wiem znalibyście kogoś, kto yy, wiecie, pali papierosy i grozi mu na przykład, yy, co tam no rak płuc Wie, że ma raka płuc, powiedzmy, ma podejrzenie, no i, nadal, no i nadal pali. Z jakiego powodu, bo jest po prostu słaby. bo nie umie przerwać tego złego nawyku. No i ja sobie pomyślałam, że kurde, no nie chcę być nikim takim. Że to jest w sumie dobry pomysł, dobry patent. Raz w roku wyrzekać się czegoś, co lubisz, nie wiem, jeść, robić. Bo to jest spoko, bo wtedy, no jakby jesteś silny, jesteś silna wtedy. I to jest bardzo, bardzo interesujące, żeby no właśnie, nie żyć tak, jak wiecie, jak większość ludzi chciałaby żyć, że musi być komfortowo, że musi być zawsze wygodnie, zawsze ci musi być dobrze. No bo nie zawsze ci musi być dobrze, tak? Mi się to podoba. Mi się podoba taki, taki wiecie, żołnierski sznyt, że idzie człowiek zimno, głodno. Yy... No i jakby rezygnujesz z tego komfortu. Ale potem jesteś taki nie taki wychuchany, wydmuchany, wypieszczony, czyściutki, tylko jesteś właśnie taki, wiecie: silny, twardy, radzisz sobie ze wszystkim, nie mazgaisz się, myślisz. To jest to. Jest to. to jest to, do, do, jakiego, do czego ja bardzo chciałabym aspirować i jakim człowiekiem bym chciała być. Powiem wam. Być lepszym niż się jest, to na pewno. No i nie być mięczakiem, to jest druga rzecz. Nie być mięczakiem, bo to wydaje mi się, że to w ogóle nie jest świat dla mięczaków. To nie jest świat, wydaje mi się, dla bardzo wrażliwych ludzi. I to na pewno nie jest... No ja to tak przez pryzmat właśnie tych kobiet będę patrzyła, że właśnie kobiety są bardzo takie no delikatne, wydaje mi się. I to, to Jeśli chodzi na przykład o takie... Życie zawodowe, to mówię, życie zawodowe nie jest dla takich klasycznych kobiet, bo tu, tutaj trzeba być buldogiem jakby i nie być takim, nie być miękkim, bo miękkość się sprawdza w relacjach z ludźmi, miękkość się sprawdza generalnie w takim ognisku domowym, no a jak pracuje się, no to jednak czasami te cechy bardzo przeszkadzają. One mogą pomagać, ja nie twierdzę, że nie, w zależności od konkretnego, wykonywanego zawodu. Ale no, bycie twardym, to to jest coś, co, co, co, co jest takie ważne, jest takie no... important. Jak się tego nie ma, to jest niedobrze w życiu, tak mi się wydaje generalnie. Więc samorozwój, słuchajcie... Praca nad takim samym sobą, plus prowadzenie podcastu i gadanie sobie do mikrofonu. Czulwie w ogóle po co, ale oj tam, to nie trzeba, to nie trzeba, to już nie będę wnikała po co, ale to jest zawsze zabawne, bo obstawiam, że już teraz to nikt nie będzie, nikt, nikt, nikt, w ogóle, wiecie, nikt z ludzi, którzy mnie słuchają, nie będzie obstawiał, że... Poniedziałek jest kolejny odcinek, bo wow, bo nie, bo tam flora wróciła. I co się stało i dlaczego mnie nie było? No po prostu nie było mnie z powodu burdelu, który generalnie trwa. Ale stwierdziłem, że ten burdel, on jeszcze będzie trwał i co mi da, że ja nie będę nagrywała. No bo kiedyś fajnie mi się nagrywało, bo ja nagrywałam praktycznie odcinek w odcinek, hmm, odcinek jeden w, w tygodniu i mi się to wiodło. I, mi się da i dawało radę, i dawało radę. Więc po reinstalacji mojego całego systemu, który zrobiłam, i po utracie tam większości rzeczy, no to nawet mi się nie chciało ustawiać, wiecie, Audacity w ogóle, czy Audacity I should say. Prawidłowo, to no to sobie jest jak jest, i tam nie oczekuję, że tam to będzie wszystko jak, jakiś taki high quality stuff, ale no będę sobie myślała, bo co jeszcze bym chciała pogadać, co chciałabym jeszcze powiedzieć wam, bo mam jakoś tak duże rzeczy do powiedzenia, ale, ale może na razie to niech będzie to taki taki mój króciutki powrócik. Powrócik, powrócik. Od słowa powrót to wymyśliłam, powrócik. Ale fajne, fajne takie słówko mi się zrobiło. No, jakby nie było. No to ja do was wracam. Słuchajcie florowicze moi, flor, florki moje. I co? I, I jakby, jakby nie było, to dalej bym sobie chciała coś robić i będę robić, bo mi się po prostu... bo mogę, bo dlaczego nie? No i co? I niebawem będzie kolejny, kolejny odcinek. Może właśnie o tym, jak bardzo jesteśmy wszyscy zepsuci i jak mało osób Chciałaby jakoś mniej, mniej, jak gdyby wykwintnie żyć, bo każdy, każdy chce żyć bardzo wykwintnie, a ja zaczynam mieć w dupie wykwintność i w dupie wygodę mieć, bo chciałabym bardziej żyć um, peł, pełnie, pełno, żyć bardziej tak full, a nie tak tylko, żeby mi było wygodnie, bo, bo to, to mi się nie podoba. To znaczy, to jest dobre, ale dla piesków francuskich i dla księżniczek, a ja nie jestem pieskiem francuskim ani księżniczką, tak sobie myślę. Staram się w, w jakąś tam kulturę zachować, wiecie, ale żeby tak w miarę kulturalnie ze sobą rozmawiać i tak dalej i oczywiście, ale... E, no, hmm. no, ale ta cała hipsteriada i te czasy współczesne, to to one nie do końca mi się podobają. Ale o tym to może ja opowiem sobie w kolejnym odcinku. A na razie już się nagadałam, bo to w sumie jest 17 minut blablania o niczym. No to słuchajcie, ja wam życzę dobrego, udanego tygodnia i trzymajcie się, hej.